Jest sobota, 6 lipca 2019 roku. Słuchacie właśnie 245. nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami nowi ojcowie założyciele, tak naprawdę starzy nowi ojcowie założyciele, zawsze Ci sami, czyli Hubert Mandospandowski. Cześć Hubercie. Cześć się. I właśnie Szymon Ścieśniński, witam również. Spotykamy się tutaj dzisiaj, by zrealizować obietnicę daną, sam już nie wiem kiedy ale dawno, dawno temu mówiliśmy, że się zepniemy. Wyszło jak zwykle, bo chcielibyśmy porozmawiać o kolejnej części franczyzy Noc Oczyszczenia czyli De Perch. Czwarta czystka. To prequel dla całej franczyzy spotkała się z umiarkowanie pozytywnym przyjęciem, bo ta franczyza ogólnie przez krytyków jest raczej słabo oceniana. Czwarta czystka zebrała 54 punkty na metakritiku i tyle samo chyba też procentów świeżości na pomidorkach. No i to się wydaje, że jest to słaby wynik, ale w kontekście całej franczyzy to, to ta właśnie czwarta część jest oceniana całkiem wysoko. I tak jak powiedziałem, jest to prequel. W tym filmie widzimy jak NFFA, czyli ta ultraprawicowa partia nowych ojców założycieli Ameryki, decyduje się na eksperyment, decyduje się przeprowadzić na ograniczonej przestrzeni Staten Island, kontrowersyjny socjologiczno-psychologiczny eksperyment i chodzi oczywiście o przyzwolenie na wszelkiego rodzaju zbrodnie, nadanie upustu całej frustracji i agresji w trakcie 12 godzin w ciągu jednej nocy, co według przewidywań, wyliczeń ma drastycznie zmniejszyć poziom przestępczości przez resztę roku. Pomysłodawczynią eksperymentu jest doktor Updale, która twierdzi, że właśnie taki kolektywny katarziz może mieć pozytywne skutki w szerszej perspektywie. Badaczka jednak nie do końca wie, no bo wiadomo, ona tylko teoretyzuje sobie, więc nie wie na co stać ludzi, do czego ludzie mogą się posunąć i dlaczego NFFA tak bardzo zależy na przeprowadzeniu tej czystki. I Tłem jest właśnie wielka polityka oraz ten socjologiczno-psychologiczny eksperyment na ludziach, a na tym tle obserwujemy także historię w skali mikro, a ta skupia się na przeciwniczce czystki o imieniu Nia, najbułym chłopaku i jednocześnie dilerze narkotyków Dmitrym oraz na bracie dziewczyny, który chce wziąć udział w eksperymencie i on się nazywa Izaja. No i powiedz mi Mando, co powiesz? No, jak Ci się podoba ta geneza wielkiej czystki? Tak jest, bo czwarta czystka, kilka razy o tym mówiłeś, tutaj to tak naprawdę pierwsza czystka, czyli pierwsza noc mm -hmm. oczyszczenia, taki jest tytuł filmu. Podoba mi się umiarkowanie. Oczekiwałem czegoś, co da mi dużą podbudowę dla tak drastycznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Trochę tego nie dostałem. Uważam, że to nie zostało odpowiednio podbudowane. Ten film ma też plusy. Ma plusy z punktu widzenia osób, które już są po tych trzech filmach, wiedzą co będzie w przyszłości i teraz widzą jak to się rodzi. Tu jest kilka ciekawych motywów, ale ogólnie ja jestem raczej, raczej na nie. Hmm. No to ciekawe, bo właśnie mnie się wydaje, że Dobrze, nawet bardzo dobrze zaprezentowano cały kontekst czystki, bo widzimy ten świat, który, co jest trochę przerażające, jest całkiem podobny do tego, który znamy po prostu z programów telewizyjnych. W sensie nie mówię, że z życia codziennego, bo to są jednak Stany Zjednoczone, ale właśnie widzimy te stany, w których brakuje pracy, tak? zasiłki są niskie, politycy zaogniają konflikty na tle narodowościowym, rasowym czy klasowym. To niezadowolenie społeczne zwyczajnie wzrasta, ludzie są sfrustrowani. sfrustrowani psychologowie i politycy właśnie koncentrują tę ich uwagę na frustracji i tutaj chcą by każdy powiedział na głos, że czuje tę nienawiść, złość, agresję i właśnie programują tych potencjalnych uczestników, tak samo jak się programuje w kampaniach wyborczych, nie? na zasadzie wiesz szukamy sobie kozła ofiarnego, zwalamy winę na wszy za wszystko na daną grupę społeczną i potem mówimy, że my nasza partia tutaj będziemy walczyć z tą grupą społeczną jakoś i w ten sposób wiesz naprawimy wszystkie problemy, całe Zło, no bo mamy naszego koziołka, który za to cały zło odpowiada, i to jest trochę tutaj, tak trochę obrazowane i widać też ten kontekst ogólnoświatowy, to też czego trochę mi brakowało w poprzednich filmach, znaczy w tym trzecim to już się pojawiało, ale w pierwszym i drugim niekoniecznie, fakt, że świat jest oburzony tym pomysłem. To nie jest tak, że nagle wszyscy mówią o stany wpadły na genialny pomysł, tak będą się tam zabijać przez ten jedną noc w roku, tylko na etapie, gdy jeszcze nie wiadomo w ogóle co z tego wyjdzie, nie? no bo w gruncie rzeczy to się nie zapowiada aż tak drastycznie, po prostu wiemy, że prawdopodobnie tam gangi się trochę powybijają, ludzie wykorzystają okazję i tam nie wiem, zaczną napadać na sklepy czy coś, no to wszyscy przewidują, bo to jest wysoce prawdopodobne, ale nikt nie przewiduje rzezi, a mimo to nie wiem, papież w oficjalnym tam jakimś przemówieniu czy kazaniu potępia całą y, czystkę, cały ten pomysł już w czystej teorii. Francja nawołuje do nałożenia embarga na USA. Międzynarodowe media chcą relacjonować przebieg tego eksperymentu, ale właśnie to podejście jest takie, mamy zaciekawianie jakieś, ludzie są zaintrygowani, ale jednak podejście jest krytyczne. I dlatego... No dobra podejście, ja się z tym zgadzam, co mówisz, to wszystko w koło jest okej, okay, ale mhm. nadal nie rozumiem fundamentów tego projektu. Doktor Abdale. Nie mam pojęcia, co ona chce osiągnąć. Nie mam pojęcia, co ma w, w spowodować wprowadzenie tego. E, tutaj mamy coś takiego, że to nie jest na całe stany. To jest eksperyment w, w jednej zamkniętej społeczności. Mieszka tam biedota, większość czarnoskórych. E, to są takie e, slamsy osiedla, e, ludzi, którzy nie mają pracy e, i oni są e, do tego eksperymentu namówieni właśnie kasą. E, można się zapisać do eksperymentu, dostaje się wypłatę, jeśli y, ktoś się tam odważy bardziej w to wejść, czyli dostanie takie soczewki filmujące wszystko, jeśli ktoś odważy się wyjść na ulicę, dostanie jeszcze więcej kasy, jeśli ktoś odważy się dokonywać przestępstw, to, to dostanie jeszcze więcej kasy. No ale ja, ja nadal nie rozumiem, co to ma na celu z jej punktu widzenia, natomiast trochę rozumiem szefa sztabu, czyli Arlo Sejbiana, y, no bo on chce y, po prostu zlikwidować trochę biedoty tej nocy, ale ale nadal moim zdaniem filmi nie mówi, dlaczego ta noc oczyszczenia ma się skończyć rzezią, bo ty mówisz, że nikt się tego nie spodziewa, ale on tego oczekuje. Partia NFFA oczekuje tego, że tam się ludzie pozabijają i na początku, tak jak mówisz, ludzie robią sobie imprezy na mieście, bawią się. Jeżeli dochodzi do jakichś przestępstw, to są to włamania, co jest oczywiste, bo mamy tutaj mhm. biedotę, więc jeśli ona ma wykorzystać to, że może sobie dokonać przestępstwa, to idzie coś okraść, żeby trochę na tym zarobić, ugrać. Natomiast on oczekuje, że oni się zabijają, ja tego nie rozumiem dlaczego Ale i zaczyna to, pociągać przecież... za sznurki po to, żeby się, za... nie, poczekaj, dokończymy, myśl, po to, mhm. żeby oni się wszyscy pozabijali a na sam koniec mówi o, noc oczyszczenia okazała się wielkim sukcesem, ludzie się pozabijali rozważamy wprowadzenie tego od następnego roku na cały kraj nie rozumiem dlaczego to ma być sukces, dlaczego naprawdę, moim zdaniem ten film mi tego absolutnie nie mówi to jest takie doklejenie do tego, co już, co już mieliśmy. Dokleimy coś, a to nadal nie ma sensu, jak dla mnie. No trochę to jest doklejanie, tak? No to jest czwarty film. A po pierwszym, nikt się raczej nie spodziewał, że będą cztery filmy i serial. Mimo wszystko, chociaż ja byłem już wtedy zadowolony i chciałem sequel, no to nie wiedziałem, że to się aż tak rozwinie. Ale zobacz, bo nasz Sebian liczy na to, że ludzie po prostu zaczną powoli przekraczać pewne granice i że powstanie efekt kuli śniegowej. Bo to wygląda tak, że to jest konkretne zamknięte terytorium. Tak, Staten Island, odcięta przestrzeń i można z niej wyjechać. Na czas eksperymentu, a jeżeli nie wyjedziesz, to dostaniesz tam, nie pamiętam, tysiąc dolarów czy coś takiego, jakąś tam kwotę. Jeżeli dodatkowo zainstalujesz sobie taką kamerkę, te okularki od nich weźmiesz czy coś, no to wtedy tam ta kwota się mnoży. To jest nie tysiąc, a tam chyba, nie wiem, trzy więc już taka całkiem spora suma pieniędzy w gruncie rzeczy, a dodatkowo za każdą zbrodnię ta kwota ma być jeszcze zwiększana, tak więc ostatecznie można zarobić pewnie. Zwłaszcza na takim Staten Island, zdobyć roczne dochody przez tę jedną noc, a może i więcej nawet. I myślę, że po prostu, wiesz, założenia są takie, że pani psycholog po prostu uważa, że właśnie ludzie nie będą aż tak agresywni, że to się ograniczy do jakichś tam pojedynczych aktów przemocy i że to też uświadomi ludziom, że, wiesz, że ta frustracja. Jest bezsensowna, że oni oczekują właśnie czasem tego, żeby komuś przywalić, żeby rzucić cegłą w okno, żeby właśnie, nie wiem, nawet zatłucć sąsiada czy kogoś, ale że ostatecznie mając tę możliwość, to tam dojdzie do pojedynczych przypadków, że właśnie socjopaci może zaczną działać. Ale cała reszta, że jednak sobie uświadomi może, że. No wyzwoliła się z tego po prostu tak, że mogła, wiesz, ener ta energia z nich uszła, złość z nich uszła i będzie wszystko dobrze, bo ona mówi o tym jako o jakimś katarzis, nie? że jakby to było pójście na dramat w antyku, po prostu na przedstawienie. Znaczy, ja nadal nie rozumiem tego, co ty mówisz, znaczy rozumiem, no, wiesz, ale no, nadal nie rozumiem, jak to je no. uzasadnić. Jak to mamy uzasadnić, właśnie, zobacz, prowadzenie no Ale to jest po prostu y, bezpieczne, nie? w sensie, że ludzie sobie no, wyrzucą z siebie tę złość, tam nie wiem, wydrą się na siebie, może rzucą tą cegłą kilka razy, tam pięć osób na krzyż może zginie, ale ogólnie pewnie liczy na to, że to będzie... Też jakiś niekoniecznie, koniec. też niekoniecznie. Ja uważam, że ona, tu jest pokazane, że ona chce przeprowadzić eksperyment. W której nikt nie ingeruje. Jej, jej jakoś tak nie bardzo obchodzi. Jak się pozabijają, to się pozabijają. Jak pokradną, to pokradną. Ona chce zrobić eksperyment i na to patrzeć. Nie chce, żeby no tak, ktoś tak, ingerował ale, w to. Ale właśnie ona Antif też nie liczy raczej na to, nie? że to będzie jakaś niewiadoma wiadomo jaka rzeź, bo ona jak to o, o tym opowiada, to po prostu mówi nie, że tu jest jakieś nagłe nasilenie, tu jest impreza, ale po prostu sobie to analizuje. No ale jednak wyczekują, aż zaczną się zabijać i jak się nie zabijają, to, to, to, to są zdenerwowani, że kurcze, nuda, kurcze, noc oczyszczenia okaże się porażką i nie wprowadzą tego na większą skalę. To jest takie pieprzenie bez sensu. No co ma, weź mi powiedz w dwóch zdaniach, zamiast owijać to w bawełnę, co ma, jaki skutek oni chcą uzyskać. Ona może no, ale... chce przeprowadzić eksperyment mhm. dla nauki, spojrzeć na to jakiś eksperyment socjologiczny. On, ja wiem, no on ma ukryte motywy on chce y, ograniczyć biedotę, żeby się pozabijali pomiędzy sobą. E, no i to jest chyba jego motyw, żeby no te niższe klasy się wyrężnęły. Ale, się, się on on ale to... dobra, ale to są, ich, to są ich motywy pojedyncze. A jak to ma uświadomić Amerykanów, że noc oczyszczenia jest sukcesem? Zabijajmy się raz do roku. No ja tego nie ale rozumiem. to nie ma uświadomić Amerykanów. Ty potem robisz po prostu... Przecież oni manipulują. O, to wszystko jest przekłamane i wiesz, y, po prostu pokazują, wiesz, no pewnie zrobią jakąś kampanię, że właśnie w ludziach jest tanie nienawiść, że jak się tego nie wyzwoli, to oni się będą zabijać codziennie, a tak to tylko raz w roku. Jakieś takie, wiesz, pierdoły. No bo Sejbian, ten nasz polityk, no właśnie on chce tylko tego, żeby zmniejszyła się ilość bezrobotnych, biedoty, żeby wybić gangi, żeby zmniejszyć przestępczość, ale na zasadzie nie przez Noc Oczyszczenia, a przez to, że w ramach Nocy Oczyszczenia dosłownie wyśle tam jednostki najemników, które tych ludzi wykończą i my o tym wiemy od początku, że on jest na to gotowy, przy czym w pierwszej kolejności, no bo to jest jakieś ryzyko, nie? że to się wyda i potem jeżeli to się wyda, no to trzeba będzie zlikwidować A to jest, akurat fajny motyw. to jest akurat fajny motyw, bo pokazuje nam genezę masek. Mhm. Lud ludzie tutaj nie mieli masek, nagle wpadają jacyś różni bohaterowie, którzy zabijają w maskach i, i oni to mówią, że wykształcił się jakiś, jakiś nowy trend, że ludzie zakładają maski, żeby zabijać, żeby ukryć swoją twarz, a tak naprawdę to są nie uczestnicy tego projektu, tylko są to jednostki wysyłane przez rząd, przez wojsko, żeby, żeby odpowiednio pokierować, pozabijać tych, co trzeba i pokierować innych, żeby z, zabijali się między sobą. I my z naszą świadomością, gdy już jesteśmy po trzech wcześniejszych filmach i wiemy, jak mhm. ludzie się przygotowują do tej nocy, że robią sobie maski, jakieś makijaże, że to jest tradycja. E, co, całe kostiumy, że to jest no, jedna wielka tradycja, teraz widzimy, jak to powstało, że to tak naprawdę było oszustwo, nie? I to jest przerażające, ale ja też myślę, że po prostu politycy wierzyli, że przez obietnicę tak ogromnych pieniędzy, bo to są duże sumy nie? dla tych ludzi, że oni jednak sami wyjdą na ulicę i zaczną no właśnie jakoś tam się atakować i że to zacznie naturalnie eskalować, że po prostu wiesz, ktoś zaatakuje osobę z rodziny B, więc ta rodzina B się zacznie mścić, jak ktoś inny zobaczy, że się ludzie mordują, to też pomyśli może o tym i że to będzie właśnie tutaj ten efekt kuli śniegowej zostanie zastosowany, no ale tego nie ma, dlatego trzeba to wszystko sztucznie stymulować i też właśnie oczywiste jest to, że czystki nie da się rzucić tak po prostu na cały kraj, tak na no, ja sobie zrobimy sobie eksperyment na cały kraj, jak się komuś nie podoba to niech wyjedzie, zresztą też ta kwestia finansowa, nie, no, nie zapłacimy wszystkim ludziom w całym kraju za mordowanie się, więc na pierwszy ogień idzie właśnie ten region, tak jak powiedziałeś, on jest zróżnicowany kulturowo. To nie jest tak, że tam mieszka sama biedota, ale po prostu bogaci opuszczają domy na czas nocy oczyszczenia, wyjeżdżają stamtąd zwyczajnie, a biedni no, są podzieleni, bo części zwyczajnie nie stać na wyjazd. Część jest skuszona tymi pieniędzmi, jak na przykład brat naszej bohaterki. Zresztą on też ma tam w sobie trochę tej agresji ma też potencjał do tego, żeby być uczestnikiem takiego wydarzenia. Część właśnie skuszona kasą postanawia zostać w domach, część rozważa właśnie popełnienie jakiegoś przestępstwa, by zarobić jeszcze więcej. Mamy masę ludzi głupich, bezmyślnych, którzy po prostu właśnie wykorzystają zawieszenie prawa, by sobie poszaleć, tak by porobić jakieś rzeczy, które normalnie są jakoś tam poza granicami prawa, czy jakiejś moralności, ale no niekoniecznie chcą właśnie rozlewu krwi. Mamy też takich to totalnych, porypanych y, świgów y, Ludzi, którzy widzą siebie w roli drapieżników, nie biorą pod uwagę y, w ogóle tego, że staną się ofiarami. Nie, Przecież mamy w ogóle tego naszego szkieletora. Mm -hmm, to, albo tak, w jest y, No to przecież ten facet, y, Rotimi i Paulu się w niego wcielą. No, on wygląda tak, że jak ja bym go zobaczył w biały dzień, w środku dnia, y, w samo południe, na, nie wiem, placu, w środku miasta to ja bym uciekał chyba. Znaczy może nie uciekał, ale wycofał się strategicznie. Znaczy ja nadal podtrzymuję swoje stanowisko, ja tego nie rozumiem, ale z drugiej strony w życiu prawdziwym też bardzo często nie rozumiem manipulacji polityków i to, że ludzie łykają jakieś rzeczy podane kompletnie bez sensu. No tak właśnie zobacz, no. ludzie napadają na budki z kebabem, tak, tłuką szyby w, w lokalach z kebabem, no i, i co? jaki to ma sens? No, też powiesz i bez pieniędzy, bez żadnego wiesz i bez granatów, którymi rzuca w ciebie najemnik, nazista. Natomiast to, co mówisz, to jest dla mnie plus tego filmu, czyli to jako ludzie zostali, bo, bo, bo tak jak mówisz, na razie ograniczamy się do małej przestrzeni, nie mogło pójść na całe Stany. My wiemy już, bo mamy te świadomość z innych filmów, że to się rozrośnie i to do tego stopnia, że tam będą z Europy przylatywać turyści, żeby wziąć w tym udział, będą, będą tak łaknąć tej nocy. Tutaj mamy pierwsze zderzenie. Ludzie nie wiedzą, z czym będą mieli do czynienia, ale że są biedni, nie mogą sobie pozwolić na wyjazd, ponieważ to jest zbyt duża kwota, żeby z tego rezygnować. I tutaj to pada z ekranu, gdzieś tam zostaje matka z córką, nie? I mówi, że kurczę, no nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby z takiej kasy zrezygnować, mm -hmm. ale oni, podoba mi się to, że oni nie, nie zdają sobie sprawy, nikt tutaj nie zdaje sobie sprawy, z czym będą mieli do czynienia i na przykład y, duża część społeczności została dla kasy, ale od razu mówią, nie, my nie bierzemy w tym udział. Idą sobie do kościoła, wywieszają wielki szyld. Zamiast czystki modlitwa zostawiamy otwarte drzwi, bo przecież każdy może wejść i zrezygnować z czystki i po prostu się z nimi modlić, mhm. siedzieć tam razem, nie, nie zdając sobie sprawy, że tu może ktoś wpaść i zrobić tak naprawdę rzeź z nich. Nie, My mhm. jako widzowie wiemy, czym jest noc oczyszczenia, oni jeszcze nie. I jak oni się zbierają w tym kościele pełne rodziny, matki z dziećmi, to ja tam po prostu, wiesz, trochę byłem przerażony, nie? bo wiedziałem, że tu może wpaść nagle ich sąsiedzi w maskach i z maczetami i zrobić rzeźnię taką, że ten kościół zamieni się w krwawą łaźnię i, i to mi się A podobało tak Mando. No. że właśnie jak zobaczyłem tę scenę to ja nie przypuszczałem, że to pójdzie tak daleko, jak poszło w tym filmie. Ja właśnie myślałem, że kurczę, no to jest pierwsza noc oczyszczenia, tak? To, to, to jeszcze nie może aż tak eskalować. I mnie to zaskoczyło. Tak jak ty mówisz, że ty już widziałeś w wyobraźni, tak, tych sąsiadów z maczetami i tak dalej. Tak, ja myślałem, kurczę, no i tam się pewnie jakoś zabarykadują, jakoś to będzie, czy coś w ostateczności. A tu się okazało, że już przy pierwszej okazji, no to wszystko pojechało po bandzie, nawet przekroczyło wszelkiego rodzaju granice. Eskalowało strasznie. No tylko, że wiesz, no ostatecznie to nie sąsiedzi y, robili te czystkę. Tutaj niewiele osób y, mordowało z, z uczestników tego, tego projektu. Tak jak mówisz, no oni z tego eksperymentu, oni jednak tam, tu mamy jedną osobę tak naprawdę, która morduje, albo innych gdzieś tam, no nie, nie, jedną osobę nie, bo no, potem nie. jeszcze gdzieś tam się pojawiają. Ale to są jednostki, nie? A, a te tak naprawdę te czystki wielkie robi rząd, robi wojsko. To jest od początku manipulacja, czyli to, to co widzimy finał, efekt końcowy w kolejnych filmach, to wszystko ma, ma podłoże propagandowe. Tak? na kłamstwie, zbudowane mhm. na kłamstwie. I to mi się podoba, to jest fajne. Ja nie rozumiem, jak to ma przekonać społeczeństwo, żeby jednak w to weszli, no ale to, że to wszystko jest zbudowane na kłamstwie, mi się podoba. Ale wiesz, mam do przekonać, no Rząd wprowadza ustawę w nocy i przechodzi tak w sumie, ale zobacz, to co jeszcze też jest super, to to, że mamy protesty na ulicach, mamy starcia zwolenników i przeciwników. To nie jest tak, że wszystkim to się podoba, czy że właśnie wszyscy myślą o tym, że o, będę mógł napaść na Biedronkę, na, w sensie na market tak i sobie ukraść jedzenie na cały miesiąc czy coś. Mamy świetną rozmowę właśnie ni i Dmitriego gdzie dziewczyna sugeruje gangsterowi, że no na pewno jest mu to na rękę, tak stary, no bezprawie, przez 12 godzin, brak odpowiedzialności, brak policji, brak jakiegokolwiek ryzyka, no, coś wspaniałego dla ciebie, a on jej odpowiada, że właśnie wręcz przeciwnie, bo jeżeli czegoś nie rozumie, to temu nie ufa, a nie jest w stanie zrozumieć idei wszystkich, właśnie dla ludzi, tak jak ty teraz mówisz, że nie kumasz za bardzo co i jak, no to, to nie chodzi o to, żeby to rozumieć, bo to, to, to się, tego się nie da zrozumieć, to jest bez sensu i tutaj też Obywatele USA czy mieszkańcy Staten Island wiedzą o tym i nawet właśnie koleś, który na co dzień diluje, tam się rozprawia z innymi gangami czasem też poprzez zabijanie ich, mówi wprost, że no to tak nie działa, tak? że to wcale nie jest mu na rękę i wiesz, ja tak sobie myślę, wow, w ogóle jestem przekonany, że wielu innych twórców poszłoby na łatwiznę i właśnie pokazało nam te gangi, które doskonale się bawią w związku z czystką, że wykorzystują to na swoją korzyść, a tutaj właśnie widzimy, że cały ten świat przestępczy reaguje racjonalnie w gruncie rzeczy, nie? że wiadomo, że też tam niektórzy trochę szaleją, że są jakieś poddzielnice, osiedla zamknięte, gdzie właśnie na bramie stoi jakiś gang, czy coś nikogo nie wpuszcza, ktoś się przemknie, to może zarobić kulę w łeb czy kosę pod żebra, ale jednak no, to nie są szaleńcy. tak Nawet jeżeli to są gangsterzy z, mniejszej, z niższej czy z wyższej półki, to oni też podchodzą do tego z ostrożnością, z dystansem i tak w miarę rozsądnie. No bo to wiesz, to tak działa, to, to tak jak nie wiem, jak ja chodziłem jeszcze do szkoły i ludzie chcieli uciekać całą klasą z lekcji. Ja się nigdy na to nie pisałem. Mhm. Zawsze mówiłem, że jak będę chciał sobie uciec, to sobie ucieknę sam, bo nie mam z tym problemu, a, a, a grupą nie chcę. Bo po co? Bo z tego się zrobi chryja, tylko niepotrzebna. Mhm. Chcieli uciekać grupą zawsze ci, którzy się bali samodzielnie. Osoby, wiesz, lepiej uczące się i tak dalej. No i dokładnie to samo mamy tutaj. Przecież widzimy to w kolejnych filmach, że zabijają nasi sąsiedzi, normalni ludzie, ludzie żyjący normalnie na co dzień. Oni w tym momencie dostają możliwość pokazania swojego drugiego oblicza, a przestępcy, to jest ich życie, oni tak żyją, oni zabijają bardzo często na co dzień, w normalnym, w normalnym swoim życiu. Nie chcą w tym uczestniczyć, bo to jest dla nich coś dziwacznego. Nie? I to mhm. okej, okay, no spoko. To, to, to, to, teraz, tym razem powiedzmy od drugiej strony jest pokazane, bo zawsze było pokazane od tej strony właśnie dobrych ludzi, dobrych sąsiadów, którzy pokazują swoją złą twarz, teraz ci teoretycznie źli pokazują lepszą twarz, Natomiast Podoba mi się, że już w tym filmie jest pokazane, że noc oczyszczenia może być wykorzystywana do załatwienia swoich brudnych spraw na szybko, bo tutaj mamy dwie takie sytuacje, tam nie będę wchodził mocno w szczegóły, ale właśnie sytuacja z gangiem, gdzie y, jedna część chce, chce przejąć władzę i sobie wykorzystuje y, noc oczyszczenia do tego. Oczywiście no oni mogliby to, tak jak mówimy, załatwić w każdy inny dzień, ale też mamy na innym szczeblu pokazane, jak że, że ktoś chce się pozbyć kogoś, no, czyli może wykorzystać do tego nococzyszczenia. Wiemy, że później to tak będzie wyglądać chociażby w trzeciej części, już na, na, skalę, na skalę ogromną, nie? gdzie dwóch kandydatów na stołek prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie chciało wykorzystać nococzyszczenia do, do, do tak naprawdę przeprowadzenia kampanii, no, czy, czy, nie czegoś przed wyborami. Przecież tam jeden próbuje zabić tą drugą. Cała, cała mhm. trzecia część opiera się na tym, że kandydatka na prezydenta jest celem i wykorzystana jest do tego nococzyszczenia. Też przecież w trzeciej części zmieniono szybko zasady, że politycy też mogą być zabijani. Nie? Mhm. I, I dokładnie to samo widzimy tutaj, że chcesz, chcesz się coś widzisz, szybko pozbyć, nie? wywozisz go do miasta, ciach i, i, i, to, i to mogą być rozgrywki na każdym szczeblu. Nie? Ale widzisz, jeżeli NFFA jest ultraprawicową partią, która kontroluje całkowicie armię i w ogóle wszystkie, słu wszystkie służby mundurowe, skoro może sobie tak zmienić przepis z dnia na dzień i spróbować dokonać zamachu. Znaczy, okej, okay, to wszystko jest trochę przerysowane, tak to jest antyutopia, ale nadal dlatego ja jestem w stanie kupić to, że oni przerobili to wszystko na sukces, zwłaszcza, że, zobacz, rząd ma pełną kontrolę nad wydarzeniem, bo daje te soczewki nagrywające, w sensie y, widzi wszystko oczami ludzi, tak? ma wszędzie kamery. Po pierwsze miasto, y, tam cała okolica jest w kamerach po prostu takich miejskich, jakiś nie wiem, no drony są. policyjnych innych, mają swoje drony wojskowe, mają właśnie swoich najemników, mają te kamery w soczewkach po prostu uczestników, mieszkańców, oni widzą wszystko, mogą odpowiednio to pociąć. Wybrać konkretne materiały i zrobić z tego wiesz, dowolny materiał, film propagandowy ostatecznie. Do tego tak naprawdę nikt właśnie nie wie, jak to działa, w jaki sposób, dlaczego to eskaluje, co i jak. Nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że to jest trochę teatrzyk marionetek. Mamy na przykład tego właśnie chłopaka, Izaje, siostrę przepraszam, brata Ni. I wiesz, ja też sobie pomyślałem, znając kolejne filmy, że kurczę, no tak wychodzi z domu za przeproszeniem na pałę, bezmyślnie zupełnie, ale przecież on nie wie, czym to się skończy. tak? On w ogóle nie rozumie idei czystki. Jego po prostu trochę unoszą emocje, ma tam jakiś swój plan, pomysł. Zresztą tak samo jego siostra potem. My mamy z tyłu głowę te poprzednie filmy, dlatego trudno nam to zaakceptować. Ale dla tych ludzi, no oni wychodzą z domu w dziwny Raczej no, niebezpieczny wieczór, czy niebezpieczną noc, ale nadal no, raczej nie zakładają, że może zdarzyć się coś tak strasznego. A my tutaj mamy właśnie też to co w drugim filmie było zasygnalizowane dość mocno, ale jeszcze nie rozwinięte, w trzecim już rozwinięte, czyli te grupy najemników. Fakt, że eksperyment nie ma żadnego sensu, pomysłodawczyni nawet tego eksperymentu tu w końcu dostrzega i po prostu chodzi o tę depopulację niższych las, aby im nie pomagać. Nawet nie o tę przestępczość, ale o to by zwyczajnie na socjalu zaoszczędzić ogromne pieniądze. I właśnie, bo ten film niby porusza takie kwestie, jakby to ująć, no nawiązuje jakoś do rzeczywistości w USA teraz nawet, nie wiem czy zauważyłeś, ale tam nawet były kryptocytaty z Trumpa, te rekwizyty, stroje niektórych bohaterów, te nawiązania do Ku Klux Klan, to wszystko oczywiście jest bardzo świadome, no ale jednak cały czas czystka to jest jednak horror zmiksowany z kinem akcji nie? i dlatego no też nie można wszystkiego robić tak, tak na poważnie. No tak, no bo w zasadzie ten... ta pierwsza czystka horrorem nie jest w zasadzie w ogóle. Oczywiście, no nas może przerażać zachowanie ludzi, zresztą tak zawsze było w czystkach, ale tutaj w tej pierwszej... Hmm, nie ma nawet takich scen jakoś jakoś strasznych. Te, te, te maski też są zupełnie inne. Okej, okay, mamy tego szkieleta, który robi na nas jakieś wrażenia, ale większość rzeczy to są to są jednostki wojskowe, które wpadają z karabinami zorganizowane jednostki, które robią tytułową czystkę, piętro po piętrze, rozstrzeliwują ludzi, granaty, drony strzelające do, do bohaterów. Mamy ten główny gang, który nagle schodzi na dobrą drogę i chce przeciwstawić się temu. To też jest bardzo uzbrojona grupa ludzi. Mamy tego głównego, czarnoskórego szefa gangu, który też w zasadzie jest bohaterem na akcji. Zresztą na samym końcu, jak, jak to się kończy, ten moment, gdy kończy się noc oczyszczenia, to ja poczułem się trochę, jakbym widział finał em, akcyjniaka z lat 80. No Oni wychodzą, objęci, wszyscy e, idą e, w, o tym poranku, e, wiesz, ku lepszemu dniu, a potem dopiero na napisach końcowych widzimy wypowiedzi szefa sztabu, który nas uświadamia, że jednak czystka jest sukcesem i ona e, zostanie wprowadzona najprawdopodobniej. Zupełnie inne odczucia na tej końcówce niż na przykład, nie wiem, na drugiej czystce, na drugiej części, gdzie też dobrnęliśmy do świtu i widzieliśmy bohaterów, którzy wychodzą z domów. Mm -hmm. Ale właśnie, bo my już niby w drugiej i trzeciej części mieliśmy naszego Leo, tak? czyli Franka Grillo w roli Leo, i on był już takim bohaterem na akcji. Ale tutaj Dmitri od pewnego momentu w tej roli Ilan Noel, facet zupełnie nieznany, on wystąpił w kilku filmach, ale w takich rolkach no, trzecio, czwartoplanowych wręcz. No i właśnie, Noel jako Dmitri. Przecież on ma tutaj sceny, które mogłyby być spokojnie fragmentami filmów właśnie z tamtych lat ze Schwarzeneggerem, Stallonem i tak dalej. Jak on się na przykład rozprawia tutaj w wieżowcu, znaczy wieżowcu, no w jakimś tam bloku, budynku takim wielopiętrowym z naszymi nazistami. Nie? No, to to jest, no to wygląda jak scena z takiego właśnie nawet w miarę budżetowego kina akcji, z masą właśnie tego napięcia typowego dla takich produkcji wybuchów, strzałów. no To nie jest taki horror, gdzie nasz bohater jest bezbronny i zmaga się z jakąś niezrozumiałą siłą, która właśnie łamie porządek naszego świata, tylko mamy gościa, który rozwala najemników. Tak jest, już to powiedziałem. <grym> Okej. Okay. No dobra, no to Poznaliśmy właśnie pierwszą czystkę, cały jej kontekst, przebieg, Teraz wiemy też, jak się praktycznie to wszystko prawdopodobnie zakończy. Nie? To znaczy wiemy, że po, po trzecim filmie, po czasie wyboru, prawdopodobnie czystka zostanie wycofana, zostanie zdelegalizowana. Powiedz mi, myślisz, że da się z tego wyciągnąć coś jeszcze, że jest tutaj materiał na kolejne filmy, na jakieś jeszcze inne fazy tego, tego istnienia Stanów Zjednoczonych z czystką? Znaczy Kolejne filmy na pewno będą powstawać, ale e, obawiam się, że to już będzie odgrzewany kotlet. Ja już nie bardzo widzę, co można by tutaj e, wykorzystać nowego, poza wiesz, epatowaniem przemocy. Wydaje mi się, że to już może iść tylko w takim kierunku, no ale może mnie czymś tam jeszcze zaskoczą. Kierunku w sensie dalszej eskalacji po prostu. No, w takim, że wiesz, chodzi o to, że wiesz, kolejna noc oczyszczenia i widzimy nowych bohaterów, którzy się zabijają, wszystko koniec, nie? Kolejna noc oczyszczenia, widzimy nowych bohaterów, którzy się ale zabijają. Ale to myślisz, nie wiem, że jak jakieś inne, nie wiem, jeszcze klasy społeczne, czy nie wiem, dostaniemy księdza, który nie, zabija coś takiego. To czy... Może tak, może będą się bawić, żeby pokazać nam elementy, bo, bo jednak no, nie okłamujmy się, dostaliśmy cztery filmy według dość podobnego szablonu i my, my tutaj możemy wychwalać elementy, które sobie wyciągamy z tego filmu, ale całość to jest jednak to jest jednak taki jeden szablon. Nie? No mm -hmm. I wydaje mi się, że, że no ten szablon i tak, kurde, na cztery filmy to jest dużo, plus serial. Wydaje mi się, że jeśli będą powstawać filmy, to będzie ciągle szablon taki, mam nadzieję, że będą takie elementy właśnie, które gdzieś nas czymś zaskoczą, że zobaczymy coś, nie wiem, coś coś ciekawego, coś innego, co będziemy mogli wyłuskać i sobie o tym porozmawiać, podyskutować, bo to już tak trochę zmierza do podsumowania chyba. Dla mnie właśnie tak jest w tych czystkach, że to, kurczę, to nie są wielkie filmy. Ja tak jak powiedziałem na początku, byłem na nie w przypadku pierwszej czystki, ale na nie, bo ja trochę oczekiwałem, że ten prequel mi wyjaśni, dlaczego to wprowadzono, ale może Noc Oczyszczenia jest tak absurdalnym tworem, że tego nie da się wyjaśnić w racjonalny sposób. Mhm. I, i, i to, jest taki, to jest taki film, z którego my wyłuskujemy różne rzeczy. Ten element mi się podobał, ten element mi się podobał, ale patrząc na całość, to są jednak trochę takie szablony yy, z napieprzaniem się, nie? No, do pewnego stopnia to oczywiście, że tak. No, my wiemy, że James De Monaco, czyli twórca właśnie pierwszego filmu i scenarzysta wszystkich w serii i zresztą też serialu, no, chce trzymać na tym cały czas pieczenie, nie odpuszcza, nie właśnie nie chce tego oddać po prostu w ręce studia. I ja ci powiem, że. Myślę, że tutaj można się mocno pobawić. Bo po pierwsze, sam fakt, że wystarczy wrzucić w dowolny etap tak, rozwoju, noc oczyszczenia, jakąś specyficzną grupę bohaterów i już możemy się tym bawić. Wiesz, może być jakiś film, właśnie tak jak tak, powiedziałem. Ale to nadal jest właśnie taki element, nie? to nadal jest właśnie to, że tak, takimi pierdołami możemy się bawić. Tak, nie? ale właśnie to jest. Wrzucić jedno. jakąś grupę. W... Mhm. A druga rzecz, na razie to były tylko shorty, ale już shorty pokazały, że można na przykład czystkę przenieść do innego kraju, czy w ogóle na inny kontynent i wiesz, zabawić się tym na zasadzie, jakby wyglądała czystka, właśnie w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Australii, w Afryce, czy gdzieś tam indziej. I wtedy już wiesz, zupełnie inny setting, inna jakaś specyfika kulturowa i to też może wyglądać trochę inaczej, więc ja myślę, że to, to, to jest krówka, którą można jeszcze długo doić jednak. Dobra, ale to jest nadal ten sam schemat w jakimś innej scenerii. Mhm. Czymś innym na przykład by było, chociaż ja nie wiem, czy to byś było do zrealizowania, gdyby pokazać reakcję ludzi po zabraniu im czystki, czyli zrobić teraz piątą część, która rozgrywa się po czwartej. Tylko, że to by nie była noc oczyszczenia, nie, to by nie była tytułowa noc ale ona napędzałaby ludzi. Mando, ale to wystarczy dać tytuł After the Perch, żeby Perch było w tytule. nie? <grym> <grym> I masz na przykład, że dosłownie rok później i ludzie się zaczynają mordować na przykład mimo tego, że nie ma noc oczyszczenia, ale to znowu byłoby to samo pewnie. <grym> I wtedy co zrobić z tymi ludźmi, nie? no, bo to by było na skalę pewnie całego kraju, jednostki, które by reagowały pewnie w większości też zostałyby zabite. No, ale w sumie to jest ciekawe, nie? Jako po prostu... Bo, bo te filmy są w sumie trochę takim eksperymentem społecznym właśnie. To, czego oczekujemy, czego się spodziewamy i co dostajemy. Nie? To można sobie analizować każdorazowo i one wszystkim jakoś nam zaskakują cały czas dodaniem tego kontekstu, poszerzaniem go cały czas. No dobra, ale to czas pokaże. Na razie zapowiedzi yy, nie ma. Serial chyba też nie dostał jeszcze zapowiedzi kolejnego sezonu, prawda? czy Nie przypominam sobie. Hmm. No to jak z czegoś się dowiemy, to damy znać pewnie na fanpage'ach, czy w przekaściem. A teraz, yy, cóż, ja sobie poczyściłem. Czas <głosy> wracać do życia, do pracy. <głosy> Dzięki Mando za rozmowę. <głosy> Dziękuję Ci bardzo.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 Hej, co robicie w nocy z 23 na 24 czerwca? W przesilenie? Mhm. Nic. Nie obchodzę nocy świętojańskiej. A co powiecie na wypad do Szwecji? Do Szwecji? Mhm. W sumie od dawna szukam pretekstu, by wiecie, na miejscu poćwiczyć trochę szwedzki. W praktyce, ale jakoś tak nie było okazji, a tak teraz pomyślałem, że wiecie, Szwedzi dość hucznie obchodzą Mitsomar, no i moglibyśmy może tam podjechać, liznąć trochę skandynawskiej kultury. E, wybacz, ale ja mam żonę. <laughs> nie no, ale serio pytam, tak? No, pojechalibyście? W sumie, czemu nie? E, no dobrze, ale...